Podstawowe zasady, bo to też podzielę się jakby ze, ze, ze swojego doświadczenia, że tak naprawdę większość problemów, które dziś powstają przy w ramach współpracy, czy w ramach relacji, wynika z błędnej komunikacji, w takich pod podstawowych błędach kom kom komunikacyjnych. Hmm. Celem komunikacji jest wystąpienie pożądanej reakcji. My musimy sobie uświadomić, że celem komunikacji nie jest mówienie, bo mówię przecież, tak, mówię przecież, tylko mówię, bo chcę, żeby odbiorca w odpowiedni sposób zareagował. Tak? Zawsze występują co najmniej dwaj uczestnicy: nadawca informacji i odbiorca informacji. I taki mały punkt. Nie ma, który jest ważniejszy. Bo ja mówię, to ty musisz słuchać. Są dwa, żeby. żeby Cel komunikacji został osiągnięty. Oba yy, oba ogniwa są ważne, jednym uczestniczą ze swoją, ze swoją rolą w tym procesie. Pierwszy pierwsze etap. Informacja musi zostać przekazana. Dwa. Musi zostać odebrana. To, że została odebrana wiąże się z odpowiednią reakcją. Czwarte. Każda wiadomość powinna być zrozumiana. Teraz ja napisałem tutaj odbiorca, co do zasady nie odbiera treści danego przekazu w dokładnie taki sam sposób, jaki zamierzał przekazać go nadawcy, dlatego, że ja mówię te wszystkie informacje przeprowadzał przez krzywdę. Mamy Ducha Świętego i nie jesteśmy w stanie rozgraniczyć rzeczy. W świecie, tam nie ma co do zasady, w świecie jest, jest taka teza. Nigdy, nigdy osoba, która mówi, nie ma takiego samego nastawienia jak odbiorca. Dokładnie. I słuchajcie, ja podzielę się jedną rzeczą. Ja przez. 12 lat funkcjonowania i rozwijania firmy żadnej rzeczy średniej ani ważnej nie zostawiłem w samym maila. Nie zostawiłem w Nigdy. Nigdy nie wiesz, jeśli funkcjonujesz, nie wiem, jesteś w tym momencie w biurze, w domu, gdziekolwiek. Nie jesteś w, w jakiejś relacji, w jakimś środowisku. Wysyłasz słuchy komunikaty. Nie masz wpływu, w jaki sposób on zostanie odebrany. Teraz pytam na ile to jest pre precyzyjny, Natomiast druga osoba może być w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym nastawieniu, może świeżo obudziła się właśnie e, z kimś w pracy, w domu, gdziekolwiek i od nich może być zupełnie inny. W komunikacji bardzo istotne są te, kompeten te, te kompetencje miękkie, żeby jakby podążać za komunikatem, żeby mieć pewność, że została odebrana i że została zrozumiana. To jest bardzo ważny punkt tutaj kluczowy. Proszę powiedz, my często o tym zapominamy. Przecież mówiłem Ci tyle. No mówiłem ci, dlaczego tego nie zrozumiałeś? upewnij się, upewnij się, że komunikat dotarł do drugiej strony upewnij się bo to na nadawcy informacji spoczywa obowiązek upewnienia się, że informacja dotarła do odbiorcy w i zrozumiały sposób Słuchajcie, co? ważne rzeczy. wam, że ja sprawę bardzo czysto techniczne załatwiałem mail natomiast nigdy w sprawie jakiejkolwiek biznesowej nie ograniczyłbym się do tego, żeby wysłać maila. Raczej strategia była taka: plan. Czy zadzwonić przed mailem, czy zadzwonić po? W jakim może być nastawieniu, jaki może być odbiór? Co jakby jest jakby celem? Czy druga strona nie zrozumie? Bo to na takich, na takich rzeczach najczęściej dochodzi do rozbieżności i one później poczują i powstają w ogóle jakieś bariery, granice a tylko dlatego, że coś nie zostało nie zostało w prawidłowy sposób wypowiedziane Szybciej przeszliśmy przez te rzeczy, więc To takie podsumowanie Generalnie chciałbym dzisiaj, żebyśmy to o czym mówimy o tych osobowościach spojrzeli troszeczkę inaczej Też na, na, na, na dusze, na cechy i talenty, tak? Na to, Poszukiwanie tego, kim my jesteśmy tak naprawdę, jaką rolę co my mamy zrobić. Widzisz? Wszędzie obserwuje się takie tendencje do tego, aby kopiować pewnego rodzaju rozwiązania. Kopi kopiować pewnego rodzaju wzorce. Nie zadajemy sobie pytań. Nie każdy z was zada sobie dzisiaj pytanie, kiedy ostatnio rozmyślał? Kim tak naprawdę jest? jakie ma talenty? Chciałbym, żebyśmy przeszli przez. Chciałbym, żebyście zapisali teraz na kartce, i się mogę o to prosić. E, to, to, co będziecie pisać teraz, to nie jest dla mnie, ani nie będziecie tego czytać. Chciałbym, żeby każdy zapisał dla siebie. W tym momencie trzy swoje największe talenty. Napiszcie, zachęcam. Nie musimy znać talentu, Nie możemy przez fałszywą skromność nie mówić o nich. Każdy z nas ma na talenty. Trzy największe. Wierzę, że tu święty tak właśnie teraz. Przypomnę, który to są. Na pewno. To jest bardzo ważne. W ogóle to, co w tym momencie, jeśli nie macie trzech punktów, to co w tym momencie dostajecie, napisz to. Wiesz, rozmyślał o tym później, wrócić do tego. Wrócić do tego w swoim ale napisz to. To, to, to, to teraz opierać. Znaczy największe talenty. Moje talenty. Nie kolegi. Jest posiada. Moje talenty. Bóg mi da. Tylko. Może nie tylko, gdy mi na Mogę dalej? A teraz zapiszcie trzy swoje największe paliny. 재미jezpa za dla Skoro siedzimy w szkole, to nie mogłem się odbyć bez pracy domowej, praca domowa zachęca żeby odrobić. I każdy z nas odpowiedział sobie, sobie, nie tylko sobie, indywidualnie na te pięć pytań: W jakim celu Bóg obdarował Cię Twoim talentami? Te, które masz, też się zmieniłeś. W jakim celu? Po co masz. Już. Dwa. Czy teraz? Rozwijasz wszystkie swoje talenty. Szczególnie te trzy, które wymieniłem. Czyli rozwijać. Miejsce, w którym jesteś, to co robisz. czy rozwijasz swoje talenty. Jaka jest relacja Twoich talentów do Twoich pragnień? Jakie związki wyczuwasz pomiędzy tymi pragnieniami i tymi talentami, które masz? Jak to się ma w siebie? Jakie połączenia widzisz, jakie punkty? Na których płaszczyznach, w których elementach to się łączy? Te talenty, którymi by Cię udarował, te pragnienia, które, które, które, które wzrastają. Gdzie są te punkty wspólne jednego zbioru i drugiego zbioru? Tak to wnęla chodzić na to. mówiąc. Cztery. Czy korzystasz na co dzień ze swoich talentów? Czy się było rozwijasz? Teraz czy z nich korzystasz? Na co dzień? I ostatnie pytanie Czy realizujesz aktualnie swoje prawa? Kochani, zachęcam, żeby każdy z nas zadał sobie te pytania naprawdę, abyśmy rozpoczęli takie albo poszukiwania, uszukiwania czym zostaliśmy obdarowani, kim jesteśmy i pracowali nad tym, czego ten system wcześniej nie zapewnił, żebyśmy z realnie zarządzali swoimi talentami. To ja będę kończył i zachęcam Was, jeśli ktokolwiek z Was będzie, będzie rozważał te pytania i weźmie jakiś Działam w tym temacie, aby przykład, w niedzielę, żeby odpowiedzieć o świadomości w tym temacie, to dziękuję.